Co firma Zaten Union prezentuje w Skrzelewie na tych dniach kukurydzy? Jako firma Zaten Union mamy tutaj prawda, dwie nowości, a nawet trzy, bo Sulejka również jest prawda naszą nowością. E, mamy kukurydzę w swojej ofercie od, od 200 do 280 V. E, bardzo skupiałbym się na, na nowościach, prawda? na nowych odmianach typu Supreme, typu Sudor, typu Sulejka. Sulejka 210V, Supreme 230, e, Sudor 250. E, dwa ostatnie są to typowe denty. prawda, Na użytkowanie, jak wiemy, no, denty troszeczkę lepsze gleby. Wysoki, bardzo mocny stay green, bardzo mocna porostowość liści, e, roślin. Są to odmiany typowo kiszonkowo-ziarnowe powiedziałbym, że bardziej może sudor z przeznaczeniem na kiszonkę, na bardzo wysokojakościową kiszonkę, Supreme z kolei 230, jest to taka optymalna wcześniejsza ziarnówka typu ziarno typu również dent, prawda? Również bardzo mocna porostowość na te, na te lepsze gleby bardzo dobrze się sprawuje. Bardzo mocno trzyma tej stagrin, co prawda tego tutaj nie widać, ale jeżeli ktoś jest e, troszeczkę pojęty, no to, no to wie, że, że te kukurydze jeszcze przed przymrozkami e, były zielone. Prawda? Jakie jest zainteresowanie rolników tutaj tymi dniami kukurydzy? O co pytają, jeżeli przychodzą na stoisko, na, na, na poletka? Powiem tak szczerze, najczęściej pytają o FAO, bo, bo, bo jakby nie było, każdy przyjeżdża tutaj z innego regionu, także Lubelszczyzna się tutaj zdarzyła, e, Wielkopolska, e, Łódzkie, Mazowsze jakby nie było, no... E, że najczęściej są pytania o te, o te słabsze gleby, o te kukurydze, najbardziej wydajne na ziarno. Nie? My jako firma możemy, e, zależnie od regionu, prawda, ale możemy zaoferować takie bardzo wysokiej jakości ziarno, no to Susan i, i San to są v 260, 270 280 e, no Subito to jest nasza znana już od lat kiszonka, 250 V, e, wysoka porostowa szlośni, przeznaczenie na słabe gleby. Sulejka jest to jest to nowość, prawda? 210, 220 V, typ użytkowania typowo ziarnowy, ziarna typu Flint. A tutaj przed chwilą sugerował pan, że odmiana Sudor jest tą, która tutaj no, jest gwiazdą w tej kolekcji. Proszę coś bliżej powiedzieć na temat tej odmiany. I jak widać na tych poletkach, prawda, jest odporna na porażenie mocnicą? co no, nie trzeba być filozofem, żeby prawda, to zauważyć. E, ziarno, tak jak wspomniałem, zbliżone do dentu mocny green. Powiem szczerze, odmiana broni się e, swoim bytowaniem, swoją porostowością. E, wzbudza bardzo duże zainteresowanie rolników, co, co zresztą widać tutaj na, na, na, na poletku. W jakie rejony Polski by pan ją polecał? W jakie Powiem... regiony? Mazowsze, Lubelszczyzna, Wielkopolska również, e, Podlasie. Warmia, Mazury może tam już nie, bo tam bardziej prawda, odmiany Supreme by polecał, bo jakby nie było, tam okres wegetacji jest troszeczkę krótszy.